Sygnały Świata. Poznań Wielkopolska. Gościem dzisiejszej audycji jest psycholog Danuta Podleśna. Utrata wzroku łączy się dla człowieka z takim bardzo dramatycznym przeżyciem. Na początku, kiedy osoba zaczyna tracić wzrok, czy nagle straci wzrok, przeżywa hmm, wielki szok... Przyczyny utraty wzroku są różne, dość często są one spowodowane z takim schorzeniem jak zaćma, jaskra, zwyrodnienie barwnikowe, również włączają się tutaj urazy, różnego rodzaju urazy mechaniczne, wypadki, zespoły dziedziczne typu choroba Stargarta, choroba Lebera, które są przyczyną utraty wzroku. Do utraty wzroku może dochodzić no, latami, kiedy wzrok stopniowo słabnie, aż dochodzi do takiego momentu, kiedy człowiek no, po prostu przestaje widzieć stopniowo. Również zdarzają się przypadki no, nagłej utraty wzroku. Dla każdego człowieka sytuacja ym, choroby jest sytuacją, dramatyczną, Szczególnie przeżywają to osoby, które tracą wzrok, mają poczucie, że właściwie życie się dla nich kończy, co jest powodem popadania w taką głęboką depresję. Jak praktyka nasza wskazuje nasze doświadczenia, utrata wzroku łączy się po prostu z inną jakością życia. Można po prostu nadać swojemu życiu inny wymiar, inny sens, inną jakość. Człowiekowi, który traci wzrok, wydaje się, że już nic nie będzie mógł robić, że będzie niesamodzielny, że będzie skazany w stu procentach na innych ludzi. Czuje się taki ubezwłasnowolniony w związku z tym, a no tak niekoniecznie musi być. To zależy od tego człowieka, który traci wzrok. Tak, jedynie on tak naprawdę może sam sobie pomóc. Oczywiście musi otrzymać wsparcie z zewnątrz. Wsparcie od specjalistów zajmujących się problematyką osób niewidomych, słabowidzących. Ważną rolę tutaj może odegrać rodzina. Oczywiście rodzina osoby tracącej wzrok jest też w trudnej sytuacji, ponieważ często mają dobre chęci, ale nie wiedzą w jaki sposób pomóc. Zdarza się, że przy tych najlepszych chęciach po prostu wyręczają osobę tracącą wzrok. W zasadzie w tym momencie yy, trochę tak ją ubezwłasnowolniając i mimo tych dobrych chęci taki człowiek może się poczuć nawet gorzej, ponieważ jest to wtedy dla niego informacja, no tak, nie potrafię nic robić sam, muszę korzystać ciągle z pomocy innych i to jest sytuacja, która budzi ogromny dyskomfort w człowieku, ponieważ no, nie chcemy być skazani na pomoc innym. Chcemy być, samodzielni. chcemy być samodzielni. Taką szansę na samodzielność daje odpowiednia rehabilitacja po utracie wzroku, obejmująca orientację przestrzeni poruszanie się, naukę pismem Braille'a, a także, jeżeli osoba niewidoma ma resztki wzroku, wykorzystanie tych resztek wzroku w swoim codziennym życiu. A przede wszystkim zaakceptowanie tej nowej sytuacji. Akceptacja nowej sytuacji łączy się z wyznaczeniem sobie nowych celów życiowych. Te marzenia, które dotychczas miała osoba tracąca wzrok. Może część z tych marzeń no, jakby gdzieś tam zniweczyła się, natomiast rehabilitacja jest też szansą na odbudowę marzeń, wyznaczenie sobie marzeń, może powrót do jakichś marzeń, które wcześniej mieliśmy, bo tak naprawdę granicą marzeń jest tylko niebo, ale jeżeli się ma te marzenia, to wówczas w oparciu o nie można wyznaczyć sobie jakiś cel, Do pracy nad sobą, do pracy y, nad lepszym zrehabilitowaniem się, to życie nabiera innej jakości, innego blasku. Dla każdego człowieka ważne jest wsparcie, jakie y, otrzymuje od grupy społecznej. Szczególnie ważne jest ono dla osoby niewidomej, czy osoby, która straciła wzrok, dlatego że często utrata wzroku łączy się również Z zerwaniem takich więzi społecznych, ponieważ pojawia się problem, jak ja mam gdzieś dojechać, do kogo mam pójść, nie chcę kogoś obarczać swoim problemem, swoim kalectwem, trudno mi kogoś poprosić o pomoc. Bardzo ważne jest nauczenie się w tej nowej sytuacji życiowej, korzystanie z takiego społecznego wsparcia, jakie dają inni ludzie, jakie daje grupa. Jest to szczególnie ważne w tej dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się osoba tracąca wzrok czy nowo ociemniała. Stowarzyszenie na rzecz rehabilitacji niewidomych i słabowidzących prowadzi już od wielu lat poradnię specjalistyczną. Właśnie w tej poradni pracujesz jako psycholog i tam każdy w zasadzie niewidomy, słabowidzący, który ma taki problem, o którym dzisiaj mówimy, może się zgłosić. Każda osoba z problemem wzrokowym może się do nas zgłosić ze skierowaniem od lekarza ogólnego bądź okulisty i bezpłatnie uzyskać pomoc rehabilitacyjną. Także bardzo serdecznie zapraszamy, no razem można więcej po prostu. Danuta Podleśna, psycholog, zapraszała do poradni rehabilitacji niewidomych i słabowidzących. Jeszcze podam numer telefonu do poradni 061 820 0512. Książka. Do posłuchania. Dzień dobry, panie Jerzy. Witam, panie Pawle. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? O książkach. No nie, ja nie chcę o książkach. Ja bym chciał o pamięci. Dzisiaj to znaczy o tym, czy chciałby pan stracić pamięć. A pan ma dobrą pamięć? Nie, już nie. Już pan zgubił? Tak, już mam te momenty, kiedy zapominam nazwisk, tytułów, książek i jest mi wtedy bardzo głupio. Szczególnie jak przypominam sobie profesora Jedlickiego, historyka, filozofii historyka kultury, który w wieku lat 80 chyba miałem okazję go poznać, kiedy był właśnie po 70. I mówili wiecie co, panowie, czasami jest głupie, jak mam te wykłady i on taką dziurę, bo nagle zapominam jakieś nazwiska. mi Jest bardzo głupie, bo mi dużo do 70, a już nazwisk zapominam. Pani Pawle, ale o sobie nie zapomnimy, prawda? Jesteśmy tutaj razem. Ja mam, co, czasami się boję, że zapomnimy, że zapomnę, że mam przyjechać do radia, albo że pan zapomni. Także na razie mogę powiedzieć, że, że staram się i ja przyjeżdżać, bo zapisuję się w telefonie, telefon mi dzwoni wiem, że muszę być w radii. No to jeszcze trochę pamiętam, bez telefonu. Nie, ja chcę zapytać pana poważnie, czy chciałby pan stracić pamięć? Budzi się pan pewnego dnia i nie pamięta pan nic. Czysta, biała karta. Nie wiem, jakby to było, no może to było ciekawe doświadczenie, ale pani Pawle, nie chce stracić pamięci, nie. Zdecydowanie mówię dzisiaj nie. Nie, ja zacząłem się o tym zastanawiać co by było, jakbym się obudził rano i nie wiem, gdzie jestem, kim jestem i tak powoli zaczynam sobie ten świat odbudowywać, raz po raz coś mi się przypomina. Nie ma pan takich momentów, że jest pan w jakimś takim miejscu, którym niby pan zna, skądś panu się wydaje, że pan je zna, tak nie wiadomo dlaczego, bo ten zapach jest podobny, ten dźwięk też, ten kolor niby tak, ale to niby jest to, a nie do końca to. Tak, takie momenty chyba każdy z nas przeżywa, niektórzy mówią, to jest No właśnie, ale czasami też jest w takich miejscach, w których nigdy nie byliśmy. Więc może jednak coś stracimy, chcąc, nie chcąc. A może się przemieszczamy w przestrzeni? Właśnie, światy równoległe... To Wierzy pan widzą? to? Może ten jest wiara, może coś nas przekonuje o tym? Tak, zastanowiłem się o tym poważnie, książka właśnie o tym traktuje, teraz powiem więcej i pomyślałem sobie, że to było bardzo interesujące doświadczenie. Co prawda nie chciałbym go stracić w ten sposób jak główny bohater książki, bo główny bohater traci o wyniku bardzo poważnego wypadku i walczy raczej z odzyskaniem tej pamięci, bo to jest sprawa jego życia i śmierci, ale takie doświadczenia, jak pan powiedział, mogą być interesujące. Co by pan się stracić w pierwszym momencie z tej pamięci? Zdradzi pan? Panie Pawle, powiedziałem, że nic nie chcę stracić. Wszystko chce pan pamiętać? Tak. No dobrze, główny bohater nazywa się Jason Bernie. i to jest słynna książka sensacyjna. Mówi, że słynna, bo była czytana w radiu, nie naszym, ale w trójce w latach 90. -tych. Czytał to wtedy Piotr Franceski. i pamiętam to bardzo dobrze, bo słuchałem tej powieści. Starałem się trafiać na momenty, kiedy ta powieść była czytana. I bardzo mi się wtedy podobała, to znaczy podobała mi się głównie chyba dzięki Franczeskiemu. Teraz na, w naszej bibliotece możemy ją dostać przeczytano przez Nadrowskiego na 25 kasetach. I przyznam się, że byłem bardzo rozczarowany, a nawet wściekły, bo to, co wyprawia Nadrowski z tą książką, jest to bardzo irytujące. Do tej pory jakoś nie miałem takiego złego zdania o tym, aktorze, który czyta książki, a teraz mnie bardzo zirytował. Pamiętam, że słuchałem jakąś książkę, którą czytał właśnie sensacyjną i wydawało mi się, że czyta dobrze. A tutaj zadziwiłem się, bo po pierwsze jest nieprzygotowany, czyta nazwy francuskie, angielskie, bardzo znanych miejsc, tak dziwnie, że trzeba bardzo się skupić i wymyśleć, o co mu chodzi, to po pierwsze, a po drugie tak przeinterpretowuje i stara się puentować każdą sytuację w sposób ckliwy i sentymentalny, że książka sensacyjna staje się tanim romansem. Być może to wina Ladlama, ja tej książki nigdy nie czytałem w czarnym druku, a tym bardziej w oryginale, więc jestem ciekawy, czy po angielsku rzeczywiście Ladlam tyle słodkich rzeczy, ile tłumacz mu dołożył, tam wpisał, a na drogi to wszystko jeszcze podbija. Także ckliwo, sentymentalnie i irytująco, a książka jest niezła w sumie. To znaczy, z niezła do 18, mniej więcej 17 kasety, ma 25, przypomnę. I to 17 kaset jeszcze się słucha. Później już wszystko wiadomo, a Ladlan tempym narzędziem, a nadroski jeszcze to dobija i dobija nas rozwiązując wszystko. Tak oczywiste rozwiązanie zagadki, że ma się wściec. A mi Pawle, to taka przeinterpretowana książka? Tak, o 7 kaset za długo. Nie wiem, ile to w stronach wychodzi, ale ewidentnie, jakby jakiś redaktor mu uprzejmie ściął te ostatnie tam z 80 stron, byłoby znacznie lepiej. Nie było we finiszu, finału. Nie, byłby, bo wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne bez tych ostatnich stu stron. Książka jest warta pomimo wszystko przeczytania, bo po pierwsze bohater traci pamięć i próbuje ją odzyskać i to jest najciekawsze. Akcja sensacyjna jest taka sobie, przez jakiś czas interesująca, później mniej, ale ta walka bohatera o odzyskiwanie pamięci wydaje mi się dobrym pomysłem I szkoda, że Ladlam nie wykorzystał tak bardzo, jakby mógł. Tego jest według nie za mało i to jest niekonsekwentnie prowadzone. Dlatego warto, słuchając tej książki, sobie samemu próbować dopowiedzieć, co Ladlam przeoczył i co główny bohater, który jest agentem specjalnym, który w jednej z akcji traci pamięć i próbuje odzyskać, ponieważ okazuje się, że kilka różnych organizacji chce go zabić. On próbuje dowiedzieć się, dlaczego oni chcą go zabić. Dlatego powiedziałem, że to mało przyjemna sytuacja tracenia pamięci. Ja, tak jak pan powiedział, chciałbym tą pamięć na chwilę stracić. Nie wiem, czy na długo I spróbować odzyskać. Jestem ciekawy, co bym w pierwszym momencie sobie przypomniał. Może warto sobie takie pytanie zadać, czy chcielibyśmy pamięć stracić i jeżeli tak, to co byśmy chcieli w pierwszym rzędzie odzyskać, albo że nie, że chcemy wszystko doskonale pamiętać i dlaczego. A my doskonale pamiętamy, że po tę książkę możemy wybrać się do biblioteki książki mówionej w Poznaniu przy ulicy Mirzeńskiego 27 przez 29. Tytuł książki? Tożsamość Berna, to jeszcze pamiętam, napisał to Robert Ladlam, czyta Robert Roman, tutaj ja nie pamiętam, Nadrowski na 25 kasetach. Polecam Paweł Kawzę.